Niemniej zdołano stworzyć w koronie niewielki obóz zwolenników Barbary. Dzięki jego istnieniu stało się możliwe sprowadzenie królowej z Wielkiego Księstwa. Stosunkowo łatwiejszym zadaniem było zapewnienie jej asysty dygnitarzy litewskich, bez których przyjazd nie miałby niezbędnej w toczącej się walce powagi. We wrześniu 1548 roku wyruszyła Barbara z Wilna w towarzystwie między innymi wojewody Trockiego, Janusza Holszańskiego i księcia słudzkiego. W koronie podłukowym witała ją z trudem zebrana grupa senatorów, w imieniu której przemawiał jedyny obecny dostojnik kościelny biskup Płocki Andrzej Noskowski. Przytomnych było też kilka dam głównie spokrewnionych z radziwiłami, jak księżniczka mazowiecka Anna Odrowążowa z córką i wojewodzina podelska, siostrzenica Matki kulowej. Spotkanie małżonków odbyło się pod Radomiem i było starannie wyreżyserowane przez Zygmunta Augusta. Kolaska Barbary zatrzymała się przed czarnym francuskim suknem, na którego drugim końcu stał król. Krocząc powoli spotkali się w połowie drogi. Oboje byli wspaniale ubrani i obsypani klejnotami. Zygmunt August ostentacyjnie okazywał żonie miłość i szacunek, chcąc rozwiać wszystkie nadzieje tych, którzy liczyli, że ją porzuci. Po kilku tygodniach wysłał radziwiłównę do nowego miasta Korczyna, a sam udał się na Sejm do Piotrkowa. Sejm Piotrkowski obfitował w dramatyczne wydarzenia. Poprzedzony był postulatem sejmików rozwiązania kulewskiego małżeństwa. Gdy poseł Podlodowski zagroził wojną domową, cała izba poselska, pierwszy, jedyny raz w dziejach Polski, padła przed monarchą na kolana, prosząc, aby Zygmunt August dla dobra kraju opuścił Barbarę. Na odpowiedź kulewską, że przysięgi ślubnej nie złamie, prymas obiecał rozłożyć ten grzech na wszystkich obywateli, czym poparł go biskup Przemyski-Dziaduski, o marszałek Kmita zapewnił, że papież dla dobra Rzeczypospolitej winę tę odpuści. Zygmunt August w chwili załamania myślał nawet o abdykacji, od czego go powstrzymali Maciejowski i Tarnowski. Na ogół jednak trzymał się bardzo dzielnie, zwyciężając w pojedynku słownym z Kmitą, zręcznie omijając niektóre drażliwe kwestie i przekupując właściwych krzykaczy. Grupa ugodowo nastawionych dygnitarzy zaproponowała kompromis, polegający na uznaniu małżeństwa za cenę wyrzeczenia się koronacji Barbary. Oburzeni Radziwiłowie wymusili na szwagrze odrzucenie tej propozycji, motywując konieczność odmowy nie tylko upokorzeniem Barbary, ale i pozycją prawną ewentualnego potomstwa. Pod adresem kulowej padło w kulwarach wiele obelg, z czym poplecznicy Jagielona nie podejmowali dyskusji, ogólnie stwierdzając, że nie żona męża, lecz mąż żonę zdobi. Sama Barbara, do której Zygmunt August prawie codziennie pisywał, nie ujawniając emocji, przyglądała się walkom o koronę dla siebie. W listach do męża niepokoiła się głównie plotkami, że ją zdradza, na co ten się oburzał, że dawała większą wiarę czyimś powieściom, aniżeli naszym słowom. Sejm zakończył się zwycięstwem królewskim o tyle, że nie doprowadził do żadnych decyzji uniemożliwiających wprowadzenie radziwiłów na Wawel. Ona sama, jak to donosiła bratu, ucieszyła się głównie tym, i żeśmy poznali, używała już w odniesieniu do siebie liczby mnogiej, zupełną, a stałą, a nieodmienną miłość przeciw sobie jego królewskiej mości, za co niech będzie na wieki pańskie imię uwielbiane. 9 lutego Zygmunt August w towarzystwie kilku życzliwych dostojników przyjechał po żonę do Korczyna i razem wyruszyli do Krakowa. 13 lutego 1549 roku odbył się uroczysty wjazd do stolicy, zmącony nieco nieobecnością marszałka koronnego Kmity, który specjalnie wyjechał, aby nie brać udziału w powitaniu Barbary. Mieszczanie oczekiwali na dostojny orszak przed bramami miasta. Witając kulową w katedrze, przedstawiciel kapituły przytaczał analogie historyczne. Aleksandra Wielkiego, który nie wstydził się z niewolnicy małżonkę brać i Abrahama, który sługę za ulubienicę przybrał. Na szczęście było to powiedziane po łacinie i dzięki temu Dubna Radziwiłówna nie zrozumiała tych porównań. Na Wawelu zajęła pokoje do niedawna zamieszkiwane przez Bonę. Rozpoczęło się wreszcie codzienne życie w stolicy. Barbara sama mało interesowała się sprawami publicznymi, a zarzucano jej, że przeszkadzała mężowi zajmować się nimi. Jej sekretarz Stanisław Koszucki podkreślał, iż niewiele czyniła dobrego, podczas gdy, mając taki wpływ na króla, Stosunkowo łatwo mogłaby zyskać opinię świętej. Pomimo obaw wymienionych w listach braci Radziwiłłówny, że gorąca miłość mija szybko, stosunki pomiędzy małżonkami nie uległy większej zmianie, choć Barbara niewątpliwie czuła się teraz bardziej pewna. Według określenia kronikarza małżonkowie krotochwile rozmaite według młodości używali. Król zasypywał żonę klejnotami, wśród których główne miejsce musiały zajmować jej słynne perły, wykupione podobno po śmierci Zygmunta Augusta przez samą Elżbietę, królową Anglii. Jedyny znany pierścień Barbary, znajdujący się w grobowcu, zawierał w złotej, inkrustowanej czarną emalią oprawie trzy kamienie — diament, rubin i szmaragd — każdy wielkości grochu. Przepych i zbytek, jakim Zygmunt August otaczał królową, spowodował bolesną uwagę posła habsburskiego Jana Langa, że w porównaniu z drugą żoną Jagielona, pierwsza nielepsze odsługi utrzymanie miała. Ze szczególnym przepychem obchodzono przez tydzień w grudniu 1549 roku urodziny królewskiej małżonki. Jednak kontrola rachunków dworskich wykazała, że od chwili ślubu z Barbarą zmalały wydatki na zabawy, a wzrosły natomiast na prezenty. Wiadomo, że Radziwiłówna wprowadziła dwie innowacje w życiu dworskim. Dotychczas w czasie nabożeństwa dworzanie króla i panny z orszaku królowej stali oddzielnie. Obecnie pozwolono im się mieszać. Krytykowano, że w wyniku tego zaczęły się rozlegać chichoty i szepty. Po drugie, dotąd etykieta wawelska konsekwentnie wywyższała mężczyzn kosztem kobiet. Teraz królowa zrobiła w tym wyłom, wprowadzając zwyczaj, że król i senatorowie musieli czekać pod jej drzwiami w sieni, aż ona się wystroi. Nieraz trwało to bardzo długo, co oburzało zwolenników dawnych obyczajów. 1 maja 1549 roku Zygmunt August zapisał żonie oprawę, przy czym pierwszy raz i jedyny w historii Polski dotyczyła ona wyłącznie dóbr leżących w Wielkim Księstwie Litewskim – Kowno, Merecz, Bersztany, Rumczyszki i inne. Wyraziło się w tym niewątpliwie przekonanie, że rdzenna Polska nie jest życzliwa barbarze. Jednocześnie posypały się hojne nadania dla jej braci. Rudy otrzymał ogromne dobra kiejdany, pozmarłej właśnie gasztołdowej, teściowej siostry, województwo trockie, gotówkę i kosztowności, a czarny, kancerstwo litewskie, 100 tysięcy talarów i spełnione dopiero po śmierci Barbary obietnice województwa wileńskiego, aktualnie obsadzonego. Poza tym król troszczył się o teściową. A w najtrudniejszym okresie walki z opozycją pomógł wydać wreszcie w 1548 roku szwagierkę Annę Radziwiłównę za Piotra Kiszkę, marszałka Ziemi Wołyńskiej. Stosunek Barbary do rodziny był zróżnicowany. Siostrą nie interesowała się zupełnie. Z rudym łączyło ją przywiązanie i zażyłość. W listach pisanych do niego nadal często używała liczby pojedynczej, co było wyrazem intymności. Jest interesujące, że brat się na tym nie poznał i chcąc się hełpić posiadaniem siostry królowej, domagał się od jej sekretarza, by pisał w jej imieniu my. Inną cechą tej korespondencji był podwójny charakter. Do części listów miał wgląd Zygmunt August, pozostałe były zupełnie osobiste. Stąd te same sprawy Barbara poruszała nieraz dwukrotnie, za każdym razem w inny sposób. Tak na przykład prywatnie strofowała brata, żeby nie sarkał, że województwo trockie otrzymał początkowo czasowo, gdyż wkrótce dostanie je na stałe. W drugiej wersji wyłącznie go informowała o samym fakcie nominacji. Zupełnie odmiennie układały się stosunki z Czarnym. W wyniku licznych nieporozumień był on ogromnie wobec kuzynki krytyczny i właśnie z tego okresu pochodziły jego list do Mikołaja Rudego, zawierające pod adresem Barbary wiele uszczypliwych uwag. Twierdził na przykład, że jest równie złośliwa jak królowa Bona, ale w przeciwieństwie do tamtej głupia. Niemniej ważnych dla prestiżu domu Radziwiłowskiego sprawach porozumiewali się, a nawet Barbara zapośredniczyła zgodę między obu Mikołajami, gdy doszło między nimi do konfliktu. Królowa prawdopodobnie wiedziała, że może kuzynowi absolutnie ufać w sprawach dotyczących pozycji społecznej oraz że jej osobiste szczęście nie obchodzi go zupełnie. Z matką miała dobre stosunki. Prosiła ją o zakup w Wilnie Bielidła, donosiła o swych dolegliwościach — właśnie z tych listów pochodzą najdawniejsze, zachowane informacje o chorobie Barbary — i uprzedzała, kogo powinna unikać, aby nie narazić się zięciowi. Niemniej nigdy nie zaprosiła jej na Wawel, a kiedy matka zmarła i Zygmunt August ostrożnie i z opóźnieniem poinformował o tym żonę, to prawie zupełnie nie okazała zmartwienia. Kuchowicz Choć pozycja króla w państwie z każdym dniem stawała się mocniejsza, to jednak Barbara wciąż jeszcze miała przeciwników, a może nawet nowych wrogów, gdyż sojusze poszczególnych grup magnackich ulegały czasem przeobrażeniom. Tak na przykład zaskakującym faktem było pozyskanie przez Bonę przeciw synowej krajczego Jana Radziwiła, brata Mikołaja Czarnego. Jednocześnie osłabło poparcie udzielane dotąd królowi przez Hetmana Tarnowskiego. Duże napięć związanych było z planowaną podróżą Zygmunta Augusta do Wielkopolski. Barbara zapragnęła towarzyszyć mężowi. Chciała w ten sposób uniknąć nowego rozstania, wiedząc, jak poprzednie były ciężkie do zniesienia. Poza tym nie zdawała sobie sprawy z grożących jej tam obelg, gdyż nie chcąc martwić żony, Zygmunt August ukrywał przed nią wiele przykrych wiadomości. Decyzja wyjazdu do Poznania wywołała furię czarnego, który wołał, że królowa nie uświadamia sobie, Ilu trzeba będzie zatrudnić pachołków do zrywania obraźliwych ulotek? Dopiero po długiej rozmowie z kuzynem Barbara zdecydowała się zrezygnować z podróży. W celu osłabienia opozycji Zygmunt August przekupywał niektórych przeciwników, a poza tym dokonał ważnego posunięcia politycznego. Tym ostatnim było przymierze z dawnym teściem, królem rzymskim Ferdynandem. Za pośrednictwem wysłanego w marcu biskupa Hozjusza podpisał z nim 2 lipca 1549 roku układ gwarantujący pomoc w razie ewentualnego buntu poddanych. Monarcha umiejętnie wykorzystał zawarte przymierze i rozpuścił pogłoski, że w dobrach królewskich przebywają sojusznicze oddziały habsburskie. Poza tym na najbliższy sejm miał przybyć poseł Ferdynanda, aby poprzeć nowego sojusznika w obliczu całej izby. Obrady rozpoczęły się 4 maja i były w całości triumfem królewskim. Tacy przeciwnicy jak marszałek Kmita, kasztelan poznański Górka i prymas Dzierzgowski przeszli do jego obozu. Poseł cesarski Zygmunt Herberstein publicznie oświadczył, że jego pan poprze Zygmunta Augusta w razie buntu poddanych. Deklaracja ta miała duży wpływ na przebieg obrad, w związku z czym monarcha, żegnając wysłanników teścia, oświadczył — Znalazłem w królu rzymskim Ferdynandzie ojcu moim prawdziwego ojca i tego mu, póki żyje, nie zapomnę — a przez wdzięczność wszystko, co mi dał Pan Bóg, aż do koszuli, na usługi Jego bym oddał. Niemniej o koronacji królowej na Sejmie celowo mowy nie było. Barbara w czasie obrad Sejmu przebywała chorując w Niepołomicach. Tam pospieszył do niej wraz ze świeżymi sprzymierzeńcami małżonek 24 sierpnia i oboje udali się z kilkudniową wizytą do Wiśnicza, siedziby nowego przyjaciela Kmity. Był on zresztą ożeniony z bliską krewną królowej. Wówczas to zapewne zapadło postanowienie o koronacji Barbary. Żeby uzyskać poparcie prymasa, Zygmunt August uzgodnił z nim projekt dekretu wydanego 12 grudnia 1550 roku, w którym zobowiązywał się przestrzegać dawniejszych statutów o inowiercach. Znacznie już wcześniej zresztą, aby nie drażnić kleru, nakazał uciszyć Wilnie przebywających tam na jego dworze luterańskich kaznodziejów. Jego małżonce na koronacji bardzo zależało i mówiła, że po jej dokonaniu gotowa zaraz umrzeć, co w świetle ciężkiej choroby królowej nabierało złowieszczej wymowy. Uroczyste wydarzenie, odkładane z powodu dolegliwości barbarek, odbyło się w niedzielę 7 grudnia 1550 roku. Koronacji dokonał prymas w asyście większości polskich biskupów. Przed królem niósł laskę marszałek Piotr Knita. Specjalnie honorowano obu braci monarchini. Byli obecni liczni senatorowie i dwaj piastowie śląscy, którym Jagiellon zrewanżował się kosztownymi prezentami. Nie przybył jednak oczekiwany Albert Hohenzollern, ani Kasztelan Górka, ani wojewoda Tęczyński, a Hetman Tarnowski za nie mógł nagle, opuścił katedrę przed zakończeniem uroczystości i nie wziął udziału w uczcie, która odbyła się na Wawelu w dwóch olbrzymich, obitych złotogłowiem komnatach. Dwa dni później posłowie Pruscy złożyli na rynku hołd Zygmuntowi Augustowi, czemu z okna jednej z przyległych kamienic przyglądała się Barbara. Koronacja ogromnie podniosła prestiż radziwiłówny. Moralne znaczenie tego wydarzenia zmniejszała nieobecność Bony i całej królewskiej rodziny. Koronacja była ostatnim radosnym wydarzeniem w życiu monarchini, która od roku coraz częściej chorowała. Istota jej cierpień nie jest jasna. Wysuwane są trzy koncepcje. Pierwsza zakłada zakażenie chorobą francuską. Współcześni, łącznie z braćmi, byli przekonani, że właśnie z tego powodu Barbara zmarła. W naszych czasach zwolennikiem tej tezy jest Gołębiowski. Wielu autorów ostatnio uważa jednak, że Radziwyłówna nie była chora wenerycznie. Wysunięto natomiast dwie inne domniemane przyczyny zgonu. Zakażenie dróg rodnych z powodu leków na bezpłodność — (Ziembicki) oraz rak — Kuchowicz — Wydaje się, że problemu tego nie da się już obecnie rozstrzygnąć. Od 1549 roku donoszono, że królowa okresowo przychorzyć raczyła. Od tego czasu jej zdrowie stało się stałym źródłem niepokojów małżonka. W tym okresie poprosiła męża, aby w razie śmierci pochowano ją w Wilnie. Szczególnie źle czuła się latem, ale później w świetnej formie była w Wiśni czułk mity. Jesienią ostatniej zdrowia znów się pogorszył i termin koronacji trzeba było odłożyć. W tym okresie stała się bardzo trudna dla otoczenia, a niektóre jej panny opuściły nawet dwór. Dużo mówiono o fukach królowej. Nasiliła się także skłonność do samotności. Właśnie wówczas przez kilka dni z rzędu nie wpuszczała nikogo do swojej komnaty. Stan zdrowia Barbary pogorszył się znacznie wkrótce po koronacji. Medyk królowej, Piotr z Poznania, już wtedy zaczął liczyć się z możliwością zgonu. Chudła i słabła przy zachowanym apetycie. Musiała być nieposłuszną i trudną pacjentką, skoro król prosił Rudego, aby wezwał siostrę do przestrzegania zaleceń lekarskich. Radziwiłowie mieli zresztą swój niełatwy problem. Chodziło o to, czy należy wtajemniczyć medyków w toczącą, jak o tym byli przekonani, organizm Barbary chorobę weneryczną. Ze względu na drażliwość zagadnienia obawiali się na ten temat korespondować. Można sądzić, że przeświadczenie o istnieniu tej hańbiącej choroby... Stanowiło źródło dodatkowych zgryzot męża. Wkrótce na brzuchu wystąpił gus i chora zaczęła wysoko gorączkować. Przestraszony król zaapelował do szwagrów o sprowadzenie znachorek. W związku z tym Czarny przysłał trzy wiedźmy, a Rudy czwartą. Jedna z nich zdobyła zaufanie Zygmunta Augusta i szczególnie troskliwie doglądała królowej. 6 marca wrzut pękł i chora poczuła się znacznie lepiej. Znachorki zostały wówczas odprawione. W tym stanie Barbarę spotkał ostatni w życiu triumf. Kolowa Bona postanowiła ją uznać oficjalnie za synową. Przyczyniła się do tego niewątpliwie koronacja, a także chyba i przeświadczenie, że synowa długo nie pożyje. Po wstępnych uzgodnieniach z Zygmuntem Augustem spowiednik Bony, Lismanin zjawił się na uroczystej audiencji 31 marca 1551 roku. Barbara leżała w łóżku otoczona przez duże grono pań i panów, gdyż król sprosił na tę uroczystość wszystkich przebywających w Krakowie dostojników. Franciszkanin wręczył list od Bony i królewien, a ustnie oświadczył, że jego mocodawczyni przyrzeka uznać i szanować waszą królewską mość jako swoją córkę i synową najukochańszą. W imieniu Radziwiłówny odpowiadał jej ochmistrz Maciejowski. Wydarzenie to było przelotną radością, gdyż stan zdrowia monarchini ponownie się wkrótce pogorszył. W początkach kwietnia niechętny królowej dworzanin Bojanowski doniósł księciu pruskiemu, że Barbara piła i jadła jak wielbłąd, lecz wszystko surowe zrzucała górą i dołem. W początkach maja wydzieliny jej zaczęły nieprzyjemnie pachnieć. Zachowane relacje współczesnych mówią, że w komnacie żony mógł wtedy wytrzymać tylko Zygmunt August, który w czasie choroby wykazywał ogromną ofiarność. Niemniej Bojanowski odnotował... W sumie nie ma nikogo, kto wierzyłby, że może ona żyć, a jednak dotąd nie przestaje różowić, barwić twarzy, aby nas łudzić aż do swego ostatniego tchu. W tej sytuacji Czarny zaczął rozmyślać o pogrzebie i domagał się od króla, aby pochował żonę w pełnym majestacie w katedrze na Wawelu, obok innych monarchów. Wbrew późniejszym pogłoskom nie brano wówczas pod uwagę możliwości otrucia. 6 maja Zygmunt August pisał do szwagra... Wielkie mdłości zaczęły na królową nachodzić. Postanowił ją wtedy przewieźć do Niepołomic. Zbudowano w tym celu olbrzymi powóz, a ponieważ nie chciał się on zmieścić w bramie, król kazał burzyć mury. Jednak 8 maja o godzinie 14. Barbara zmarła. Po śmierci siostry do nalegań czarnego przyłączył się Rudy i obaj dowagali się pogrzebu na Wawelu między ciałami innych królów, co miało podnieść splendor rodu. Król jednak postanowił spełnić prośbę zmarłej i pochować ją w Wilnie w mniej wrogim otoczeniu. Rozpoczęły się przygotowania do słynnego pogrzebu. Uroczyste egzekwie w obecności wielu biskupów i senatorów odprawiano w Krakowie. Ciało zmarłej w długiej atłasowej sukni wystawiono na widok publiczny, po czym 25 maja wyruszył kondukt żałobny z Krakowa do Wilna. Zygmunt August jechał bezpośrednio za trumną, a w każdej miejscowości schodził z konia i szedł pieszo, nawet w największym błocie. We wszystkich spotkanych kościołach odprawiano egzekwie i hojnie rozdawano jałmużnę. 23 czerwca pochowano radziwiłówne w srebrnej, pozłacanej trumnie w katedrze wileńskiej obok pierwszej żony Zygmunta Augusta. Miała być później przeniesiona do budowanego wówczas kościoła Świętej Anny, co jednak nigdy nie nastąpiło. Katarzyna Austriaczka, trzecia żona Zygmunta Augusta 15 września 1533 roku w Wiedniu urodziła się arcyksiężniczka Katarzyna. Była ona siódmym dzieckiem króla rzymskiego Ferdynanda Habsburga i jego żony Anny Jagielonki. W chwili przyjścia na świat dziewczynki jej najstarsza siostra, Elżbieta liczyła siedem wiosen, a najstarszy brat, Maksymilian, sześć. Katarzyna miała poza tym jeszcze ośmioro młodszego rodzeństwa. Ostatnie z nich, arcyksiężniczka Joanna, ujrzała światło dzienne w 1547 roku. Król Ferdynand należał do bardzo dobrych ojców. Wprawdzie ulubienicą jego była Elżbieta, ale dużo serca okazywał wszystkim pozostałym dzieciom. W epoce, kiedy ceniono przede wszystkim synów, napisał, że córki przynoszą większy pożytek, gdyż wydane za mąż zapewniają przyjaźń sąsiadów. Natomiast pomiędzy chłopców należy dzielić posiadane ziemie, co zmniejsza potęgę kraju. Królowa Anna również była bardzo oddaną matką, ale wychowywała dzieci dość surowo, dbając na przykład o to, aby nie przywykły do luksusów. Od trzeciego roku życia Katarzyna przebywała najczęściej w Innsbrucku, nieraz odwiedzając Wiedeń i Pragę. Ojciec jej był władcą Austrii, Czech i części Węgier. O te ostatnie ziemie toczył zaciekłe walki z Janem Zapolią, którego wspierała Turcja. Stryj arcyksiężniczki, potężny cesarz Karol V., Poza Rzeszą Niemiecką władał również Hiszpanią, znaczną częścią Włoch oraz dzisiejszą Belgią i Holandią. Przez całe dzieciństwo Katarzyny obaj bracia zgodnie ze sobą współpracowali. Pragnęli zresztą zacieśnić więzy rodzinne jeszcze bardziej, w związku z czym syn Ferdynanda Maksymilian poślubił córkę Karola V, Marię i przez wiele lat przebywał na dworze cesarza w Hiszpanii. To ostatnie spowodowało jednak efekt odwrotny od zamierzonego. Gdyż krnąbrny arcyksiąże poczuł animozję do swego stryja, a zarazem przyszłego teścia. Wśród rodzeństwa specjalne miejsce zajmowała arcyksiężniczka Elżbieta. Niemal od urodzenia było wiadomo, że oczekuje ją korona, gdyż zaręczono jeszcze w kolebce podówczas kilkumiesięczne dziecko z Zygmuntem Augustem, przyszłym królem Polski. W związku z tym, mając trzy lata, Katarzyna po raz pierwszy zobaczyła Polaków. Nastąpiło to 3 kwietnia 1536 roku w Innsbrucku, kiedy kasztelan Opaliński w imieniu Jagielonów, składał wyrazy szacunku narzeczonej jej rodzicom oraz zawierał wstępne porozumienia. W czasie uroczystej audiencji królowa Anna miała przy sobie poza najstarszą dziewięcioletnią córką także i młodsze dzieci Maksymiliana, Ferdynanda, Annę, Marię oraz Katarzynę. Siedem lat później Elżbieta wyruszyła do Polski, gdzie wkrótce została koronowana. Niedługo potem do Innsbrucku zaczęły dochodzić wieści, jak nieszczęśliwie układało się jej małżeństwo i mała arcyksiężniczka widywała zapewne matkę płaczącą z tego powodu. Ochmistrzem dzieci Ferdynanda był Witt von Thurn, a głównym nauczycielem dziewczynek Ursinus Velius, wykładowca Uniwersytetu Wiedeńskiego. Arcyksiężniczki otrzymały dość staranne wykształcenie, dzięki czemu poznały łacinę oraz włoski. To ostatnie było szczególnie istotne dla Katarzyny, gdyż już w 1542 roku toczyły się pertraktacje o wydanie jej za mąż za Franciszka III Gonzagę, księcia Mantui. W marcu następnego roku w Norymberdze został podpisany odpowiedni układ. Wkrótce potem opuściły dom rodziców dwie kolejne siostry, Anna i Maria, z których pierwsza poślubiła Albrechta, księcia Bawarii, a druga Wilhelma, księcia Juliaku, Kliwi i Bergu. Następną córką na wydaniu była już Katarzyna. Franciszek Gonzaga, dokładnie rówieśnik narzeczonej, odziedziczył mantuę po ojcu, będąc dzieckiem, którego imieniu rządzili kolejno matka Małgorzata z paleologów i stryj kardynał Ercole. Gonzagowie od kilku pokoleń byli margrabiami. W tym okresie jednak pozycja ich wzmocniła się wyraźnie. W 1530 roku Karol V nadał im tytuł książęcy, a Małgorzata Paleolog wniosła mężowi w Wianie margrabstwo Montferrat we Włoszech i dobra d'Alençon we Francji. Cała rodzina w walkach o hegemonię na Półwyspie Apenińskim zawsze stała konsekwentnie po stronie Habsburgów i dlatego zapewne najstarszy syn otrzymał rękę bratanicy cesarza, a córki króla rzymskiego. Ślub młodej pary odbył się 22 października 1549 roku w Mantui. Zarówno Katarzynę, jak i jej małżonek mieli wówczas po 16 lat. Nic nie wiadomo o przebiegu adaptacji arcyksiężniczki do nowego środowiska. Znalazła się wśród bardzo licznej rodziny. Franciszek miał m.in. trzech młodszych braci i kilku A poza tym na dworze, który uchodził za jeden z najważniejszych ośrodków ówczesnego życia kulturalnego. Jednak pobyt we Włoszech młodej księżniczki trwał krótko i został nagle tragicznie przerwany. 29 lutego 1550 roku mąż, strzelając do ptactwa ze statku na jeziorze, wpadł do wody, gdzie zaplątał się w wodorosty i utonął. Katarzyna owdowiała, mając 16,5 lat. Mantuę odziedziczył jej ułomny szwagier Wilhelm. Rodzina życzyła sobie wprawdzie, aby poświęcił się on karierze duchownej i odstąpił księstwo młodszemu bratu, rodziwemu Ludwikowi, ale Kaleka sprzeciwił się temu. Udanemu księciu przyznano więc tylko dobra delanson we Francji. Jednak te sprawy sukcesyjne nie dotyczyły bezpośrednio młodej wdowy, gdyż wkrótce po zgonie męża wróciła do ojca. W tym okresie królowa Anna już nie żyła i Katarzyna jako najstarsza, przebywająca w domu córka, musiała ją niekiedy zastępować. Najmłodsza z sióstr Joanna liczyła dopiero trzy lata. Księżna wdowa Mantuańska miała swój dwór, na którym przez pewien czas przebywał 17-letni magnat węgierski Stefan Batory, przyszły król Polski. W 1550 roku stała się świadkiem ostrego zatargu między ojcem a potężnym Stryjem. Kontrowersje dotyczyły tronu cesarskiego. Karol V chciał wysunąć kandydaturę swego jedynaka, Infanta Filipa, późniejszego Filipa II a Ferdynand domagał się diademu cesarskiego dla pierworodnego syna Maksymiliana. Spór toczył się w Augsburgu w domu bankiera Fugera. Na wieść o konflikcie pomiędzy zgodnymi dotąd braćmi z Brukseli przybyła konno galopem do Augsburga w charakterze mediatora ich niezbyt młoda siostra Maria, wdowa po Ludwiku Jagiellończyku. Różnice zdań zażegnano kompromisem i zewnętrznie restytuowano dobre stosunki rodzinne. Jednak prawdziwa harmonia pomiędzy braćmi od tego czasu się skończyła. Maksymilian powrócił na stałe z Hiszpanii do Austrii, przywożąc ze sobą swą brzydką żonę Marię i dwoje dzieci. Aby umocnić zachwianą jedność Habsburgów, zaręczono jego córeczkę z małym Don Carlosem, synem Infanta Filipa. Dnia 8 maja 1551 roku zmarła Barbara Radziwiłówna, druga małżonka Zygmunta Augusta. Współdziałanie z królem polskim było w tym okresie potrzebne Habsburgom, gdyż chcieli oni zapobiec sytuacji, w której mógłby wspierać swego siostrzeńca Jana Zygmunta Zapolie w walce o siedmiogród. Postawa Wawelu nabierała specjalnego znaczenia w związku ze zbliżaniem się terminu ekspiracji rozejmu pomiędzy Ferdynandem a sułtanem tureckim. W dodatku na mocy układu zawartego w 1549 roku, Jagielon był arbitrem realizacji porozumień habsbursko-zapoliańskich. Dlatego też na dworze wiedeńskim zaczęto snuć projekty, aby wydać za niego Katarzynę i nieoficjalnie, za pośrednictwem biskupa krakowskiego Andrzeja Zebrzydowskiego, w początku 1552 roku złożono taką ofertę Zygmuntowi Augustowi. Jednak monarcha uczynionej propozycji słuchając wydawał się nie słuchać i przygotowywał uroczyste egzekwie, odprawione w Płocku w rocznicę śmierci Barbary radziwiłówny. Zachowała się informacja, że księżna wdowa mantuańska była przeciwna matrymonialnym planom ojca, gdyż słyszała wiele o smutnych przeżyciach starszej siostry i lękała się szwagra. Lecz takie odczucia nie były wówczas brane pod uwagę przy zawieraniu małżeństw dynastycznych, a należało przeciwdziałać ewentualności, że panią na Wawelu zostanie księżniczka Ferrary, a zarazem siostrzenica króla Francji. O mariażu austriackim zaczęła myśleć też i strona polska.